127 85, druga i ostatnia zwrotka. 85, druga i ostatnia. Dziękuję. Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty poruszyłeś nasze serca i nasze sumienia i pragnąłeś nam przedstawić Twoją wolę i to, czego Ty od nas oczekujesz i po co nas postawiłeś na tych miejscach że nie tylko mamy brać i karmić się, ale mamy być też tymi sługami użytecznymi, tymi członkami ciała, które się budują na ten dom duchowy, na tą świątynię i wykonują te swoje powołanie i daruj, abyśmy Mogli to czynić, dodaj nam swojej siły, swojej mocy, swojego ducha i daruj, abyśmy umieli właśnie wsłuchiwać się w Twój głos i szli za nim. Daruj Panie Jezu, abyśmy umieli też przezwyciężać wszelkie złe potrzepty szatana, który chce nas wikłać w różne sprawy ale Ty właśnie przyzwyciężyłeś Jego. I daruj, abyśmy i my mieli tą moc i mogli to przezwyciężać. I szli za tym głosem i Ciebie uwielbiali. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że mogliśmy właśnie to z Twojej ręki w tych dniach odbierać. I daruj, aby te słowa przyniosły obfity owoc. Też daruj, aby te osoby, które po raz pierwszy czy kolejny przyszły na te spotkania, wzięły te słowa sobie do serca i zapragnęły tej żywej wody, która darzy życiem wiecznym. I aby te słowa nie przebrzmiały, ale mogły wykonać ten plon stokrotny. My Ciebie, Panie Jezu, też za nimi prosimy. Bądź wiel uwielbiony za wszystko. Amen. Amen. Panie Jezu, chcemy Ciebie też prosić o to, żebyś Ty nam pomógł podjąć w naszym życiu odpowiednie decyzje. Chcemy Cię prosić o to, żebyśmy nie wyszli z tej sali, cieszyli się z pięknego wykładu, a pięć minut później robimy tak jak wcześniej. Pomóż nam, Panie Jezu, daj nam siły, Ty wiesz, że sami tego nie potrafimy podjąć w sercu odpowiednie decyzje dla Ciebie. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, my Tobie dziękujemy za to, że Ty znowu nam dzisiaj pokazałeś, czym jest Twoje zgromadzenie ale również pokazałeś nam to, jak ono jest bardzo ważne dla Ciebie. Jak Ty drogo za nie zapłaciłeś. I pokazałeś nam również to, abyśmy jako Twój lud wypełniali Twoje myśli, Twoje pragnienia, Twoje... te rzeczy, których Ty się uwielbiasz. I daruj, nam siły, bo jesteśmy w tych słabych ciałach, abyśmy mogli to czynić w miłości dla Ciebie, wiedząc, jak drogoś nas nabył. Ale dziękujemy też również Tobie, Panie Jezu, za to, że Ty jeszcze w tych czasach wielkiego odstępstwa od Twojej prawdy, masz jeszcze tutaj swój lud na tej ziemi, który składał Tobie to dobre świadectwo, że Ty jeszcze masz tych, którzy tak wiernie Ciebie naśladują i za to idą. I prosimy Ciebie z całego serca, abyś właśnie nas w tej jedności prowadził, aż do Twojego przyjścia. Byśmy byli tymi, którzy Ciebie na tej ziemi godnie reprezentują, którzy się cieszą tym, jak zostali drogo nabyci. Prosimy Cię o to. I czekamy, Pan Jezu, Twego przyjścia, aby... Amen! Amen.